Dziękuję bardzo wdzięczny, że mogę być pośród was. I przywożę też serdeczne pozdrowienia od bieżących w Berlinach, gdzie się wspólnie z nimi Tutaj to niektórych z Was już widziałem u nas w zgromadzeniu. I to jest wielki przywilej, że mogę teraz być tutaj wśród Was. Mam na moim sercu bardzo trudny i ciężki temat. I mam nadzieję, że dzieci wśród nas nie będą zasypiały. Przeczytamy pierwszy list Koryntian, do Koryntian, 14 rozdział od 1 do 33 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział od pierwszego wiersza. Dążcie do miłości.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 Także w zboże wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak i jak, ale bądźcie złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan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 i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest pośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, innymi językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada.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 Albowiem Bóg nie jest bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Ten rozdział, który mamy przed sobą, a w zasadzie możemy powiedzieć, że cały list, są to rzeczy, gdzie można powiedzieć, w naszych czasach najwięcej jest grzeszone w tych sprawach. Nie ma nic więcej w chrześcijaństwie, czyli w tym obszarze, które przyznaje się do Chrystusa, czego najchętniej byśmy nie mieli. Właśnie tego, co jest zapisane w Biblii. To ludzie by najchętniej można powiedzieć, usunęli. I to jest ten wiersz, który właśnie, którego właśnie nie przeczytaliśmy. Czyli 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą. Dla dzieci pewne rzeczy stąd mogą być bardzo trudne. To wszystko, co tutaj jest, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, w różnych kierunkach, można tak powiedzieć, potocznie rozlazło się bardzo. Hoffe, so eurem Alter. I mam nadzieję, że Wam, Wy, tak nie macie w Waszym wieku jak ja. I mam nadzieję, że Wam, Wy, tak nie macie w Waszym wieku jak ja. Że jak ja byłem w waszym wieku, to można powiedzieć, w czasie zgromadzeń ja nabierałem powietrza w płuca i sprawdzałem na zegarku, jak długo wytrzymam i aż mi czas na zgromadzeniu zleci. Albo jak z jednym z kolegów na zgromadzeniu paznokciami próbowaliśmy nasze imiona na krzesłach w czasie zgromadzenia wyryć. Po po prostu z e, nudy, którą mieliśmy. Wiesz, Wiecie, co jest ciekawego w tej książce? Dass es so genau unsere Zeit Antworten bietet, że dokładnie oferuje tak do, dokładne odpowiedzi dotyczące naszych czasów. Obułę słodczytą zbielamyśmy. Mimo tego, że zostało to napisane 20 lat temu. Weil es hätte jetzt sein können, dass man denkt Ponieważ mogłoby tak być, że można by myśleć... Paulus. Paulus? Pawle. nie masz pojęcia, o czym Ty mówisz dzisiaj. Ty nie masz pojęcia o naszej kulturze. Nie masz żony, nigdy nie miałeś żony i nie masz pojęcia, jakie dary może mieć żona. W twoich czasach tak mogło być. Ale my dzisiaj żyjemy w roku 2016. I to wszystko jest całkiem inaczej. I pewien bardzo znany muzyk muzyki country, Johnny Cash, powiedział pewnego razu takie słowa Ja chodzę do tego kościoła, gdzie jest najlepsza muzyka. I dlatego, e, jeśli chodzi o zgromadzenie, o jakiś kościół, jestem bardzo ostrożny, to mówię. I być może to się wielu ludziom nie podoba. Jeśli, gdy ja w czasie podróży jestem w zachodnich Niemczech, to często jestem pytany Ilu w Berlin? Ilu, ilu jest ludzi w Waszym zgromadzeniu w Berlinie? Mówię, nie wiem, może 6, może 7 tysięcy, bo ja ich wszystkich nie znam. I to jest ważne, umiłowani. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ten kościół, to zgromadzenie jest rozdrobniony na wiele różnych grup. I możemy postawić pytanie, jak sobie to Bóg wyobrażał? Czy Bóg tego nie wiedział? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wiedział. Tak. Oczywiście. I piękne w tym jest to, że używa męża który mówi następującą rzecz w pierwszym rozdziale. W tym drugim wiersz. Powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na każdym, na każdym miejscu. To jest mniej więcej tak, jak gdyby Bóg chciał powiedzieć. Wiem, że nadejdzie czas, w którym tak chętnie nie będzie się tego już słowa słuchało. Gdzie w tym czasie chętnie będzie się przyjmowało to, co łechce ucho. I dlatego Paweł napisał po wszystkim świętym, na każdym miejscu, we każdym e, czasie w Grabowie, w Berlinie, w Nowym Jorku, w Jerozolimie, obojętnie gdzie tak ważne były te rzeczy, że on się tymi rzeczami z nami podzielił. Przeczytaliśmy tylko tę czter część 14 rozdziału i gehören eigentlich. W zasadzie te rozdziały 12, 13, 14, one, można powiedzieć, yy, stanowią taką jedną całość. I Paweł ma nam do powiedzenia bardzo wiele rzeczy. Nie chodzi o to, jak jest, jakie jest zgromadzenie na całym świecie, ale wie sie einem ale jak to zgromadzenie funkcjonuje w danym miejscu, w danej miejscu, miejscowości? Jeśli ja teraz patrzę na wierzących w danej miejscowości, to wtedy, w czasach, gdy była pisana Biblia, to byli to naprawdę wszyscy wierzący. Jeśli on w 12 rozdziale mówi, jeden członek, gdy jeden członek cierpi, to cierpią wszystkie członki. To my dzisiaj mówimy. Cóż mnie obchodzi brat mój, który gdzieś tam z boku jest. On idzie w innym kierunku. I ja to tak nazwę, że to jest ta nowoczesna forma obojętności pośród dzieci Bożych. Cóż mnie obchodzi mój brat? Albo słowami Kaina? Czy ja jestem strażnikiem mojego brata? Z takim nastawieniem nie mogę się uczyć z Biblii. Kapitel 2, dwunasty rozdział. Mam nadzieję, że znajdę to miejsce zeigt etwas 2 ja, miejsce z drugiego Tymoteusza pierwszy rozdział das siódmy wiersz Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, albo trzeźwości. Bóg dał nam ducha mocy. 12 rozdział Koryntian nam pokazuje e, takie niesamowite, można powiedzieć, spektakularne dary łaski. Zobaczymy to za chwilkę. 13 rozdział nam pokazuje ducha miłości. Die die jede Motywacja, w której każdy dar musi być e, wykonywany. A w 14 mamy tego ducha, tego zdrowego, można powiedzieć umysłu, czy tej trzeźwości, czy tak jak mamy no, powściągliwości, można by też to przetłumaczyć, ale bardziej chodzi o tą trzeźwość. Wie ich Czyli ta mądrość, w jaki sposób mam tego daru używać. Jeśli to miejsce tutaj, za którym stoimy, ten, za tym pulpitem, jest no. e, tym miejscem, w którym ja się z Wami podzielić całą moją wiedzą ale nie będę tego czynił z miłością, aby ci obecni mieli zbudowanie, by byli posileni, w tym, czy pokrzepieni w naśladowaniu Pana, to wtedy to wszystko nie ma działania. I ten cały 13 rozdział trzeba zawsze oglądać z tym co jest napis w łączności, z tym co jest napisane w rozdziale 12 i 14. Aber ponieważ w 12 rozdziale mówiliśmy, dass line zwar einer że to ciało jest jedno 12 11 12 rozdziału, aber an diesem Leib unterschiedliche Funktionen sind. Alle sind są różne funkcje. Twoje imię? Ja. Joel. Joel. Joel! Przepraszam. Joel, ich I teraz wyobraźmy sobie, że Joel ma nos ma ucho. Ma oko. i pewne członki naszego ciała są szczególnie dobre. Na przykład oko na przykład nos nie zawsze może być taki. Można powiedzieć, że oczy są zrokowo bardziej pociągające niż na przykład nos. widzi I tak jak te członki ludzkiego ciała, so nennt die Bibel den Körper den Christus. Tak biblia nazywa to całe ciało jako Chrystus. So wird dieser Körper genannt nach Apostel 12. Be tak jest nazywane to całe ciało według 12 rozdziału pierwszego korytetu. I jest dużo różnych czy mnóstwo różnych darów. I wszyscy nie możemy być okiem. I nie możemy być wszyscy ręką. Są pewne dary, które są takie, można powiedzieć, widoczne, które może działają pobudzająco na innych. I można powiedzieć, że to były takie spektakularne dary, które były wykonywane. A są też dary, które są dla innych w ogóle, można powiedzieć, niewidoczne. Ale wenn du das auch nicht siehst, diese i Paweł mówi, nawet jeśli nie widzisz tego daru, bo on może jest taki nieznaczący albo e, nie, nieznaczący. To czyż ten dar czy, albo czy ten członek nie należy do ciała? Na przykład mój wyrostek robaczkowy, do dzisiaj nie wiadomo po co to jest, a jednak jest to członek e, ciała. Ale Bóg dla każdego ma zadanie. I w tym momencie, gdy ty wierzysz, uwierzysz w Chrystusa, należysz od tego momentu do Bożego ludu. Nie jesteś jakimś członkiem jakiejś grupy, lecz jesteś członkiem ciała Chrystusowego. I Bóg ma dla Ciebie zadanie. I cóż zrobili Koryntianie? Ja chętnie stałbym tutaj cały czas za pulpitem. Ale pod jednym warunkiem, że będzie tysiąc słuchaczy, bo inaczej to nie ma sensu, żebym się trudził. Chcieli oni błyszczeć. A Paweł mówi w pierwszym rozdziale, że oni, u nich nie brakowało żadnego daru łaski. Do czego to doprowadziło? Jakież oni dary mieli u siebie? 12 rozdział, dziewiąty wiersz, dar uzdrawiania. Es proroctwa, 10, Rozróżniania duchów, różne rodzaje, mówienie językami. Ale to wszystko powodował jeden duch. I każdemu z nich dawał e, ten dar według uznania jak, ten, jak duch chciał. I w er 14, rozdziału on kończy w kapitel 12, Denkt er, macht er w Gedanken dann führt er fort, in den er i mówi tymi słowami z końcówki 12, zanim tego wszystkiego użyjesz, przeczytaj 13 rozdział najpierw. I dlatego w 14 rozdziale on kontynuuje i mówi, dążcie do miłości. Tak gorliwie dążcie do tej miłości. Poszukujcie tej miłości. Tak jak myśliwy, tropi, zwierzyny, w tym sensie poszukujcie miłości. I to jest zawsze dobre, gdy szukamy, dążymy, poszukujemy tych duchowych darów. Nie wiem, jaki Ty masz dar, Jednego daru łaski na 100% Nie znam. I to jest dar krytyki. A ten dar mamy, chętnie go mamy. Ale dobrze jest, byśmy sobie to uzmysłowili, że w tym momencie, gdy my stajemy się wierzącymi, to otrzymaliśmy szczególny dar od Boga. A te dary, które mieli Koryntianie, to tak jak mówiliśmy, były to bardzo spektakularne dary. Gdy przeczytamy Rzymian 12, na przykład szósty wiersz 12, Rzymian 12,6, siódmy wiersz, na przykład służba, nauka, napominanie. Bardzo proste dary. A dlaczego to było tak u Koryntian? To miało szczególne znaczenie. I chciałbym to z Bożą pomocą przełożyć na dzisiejszy czas, co z tego się stało. Ale zanim apostoł o tym mówi, to pod koniec 12 rozdziału mówi pewne bardzo logiczne e, słowa. I mówi bardzo coś, coś bardzo ważnego. Te wszystkie dary nie są skupione w jednej osobie. To jest niemożliwe. Mimo tego, że taki mąż jak Paweł był apostołem, był pasterzem, był pasterzem, był nauczycielem, ale on nie mógł wszystkich tych darów w sobie mieć czy ich posiąść. On mówił bardziej, czy więcej większą ilością języków niż wszyscy, to będziemy jeszcze też y, oglądać. I teraz on do nich mówi, czy wszyscy są apostołami? A, a odpowiedź musiała brzmieć? Nie. Są alle Lehrer? Czy wszyscy są y, nauczycielami? Nie. Nie. Haben alle Wunderkräfte czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Nie. Czy wszyscy mówią językami? Ja to e, pewien czas temu e, takiemu przyjacielowi, który pochodzi z tych ruchów charyzmatycznych te wiersze mu przeczytałem. A te wszystkie dary, jak mu wymieniałem, to na wszystkie mówił nie? A jeśli chodzi o te języki, to zająkną się. Dlaczego? Dlaczego? Krótko chcę coś na ten temat? Charyzmatycy są przekonania, że te dary mówienia językami istnieją po dziś dzień. I że jest to wyrażenie Wpływu ducha na Ciebie, jeśli ten duch ma wpływ na Ciebie, to wtedy mówisz językami. To jest fałszywa nauka. To jest dar mówienia językami obcymi. Tak, tak. To jest dar mówienia językami obcymi. Ale to słowo mówienia językami ma jakby dwa znaczenia. Po pierwsze to jest jako mój język, jako ten narząd. I też jako język obcy, język po polsku. O jemiecku, jako mowa, o właśnie, jako inna mowa. Ja, to jest I ludzie daraus eine Zunge gemacht, w undefinierbare Laut. I ci ludzie właśnie, jako że to słowo ma dwa znaczenia, czyli ten narząd, język i jako mowa, oni zrobili z tego jedno słowo jako niezdefiniowane wydawanie dźwięków. I ci, którzy idą tą drogą, tą nauką, podpierają tą naukę, twierdzą, że dowodem twojego nowego życia jest to, że ty mówisz tym, tą paplaniną taką. I teraz przejdziemy, przechodzimy do czternastego rozdziału. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, ale jeszcze najlepiej jak będziecie prorokować. Co to jest? Kiedy to wcześniej mówiliśmy, czy wszyscy są apostołami? Nie. Nauczycielami? Nie. Ewangelistami? Nie. Ale on teraz mówi, ja życzę sobie tego, abyście się starali o te prorocze dary, Oto tą proroczą służbę, by każdy z Was to wykonywał. I ta służba, która jawnie jest czyniona w Kościele ma być tak czyniona, by wszyscy byli zbudowani, getröstet posileni i pocieszeni w trzecim wierszu. To jest właśnie ten cel, jeśli my rozważamy, mówimy słowo o Boże publicznie, aby słuchacze byli zbudowani, napomnieni i pocieszeni. I teraz apostoł przeciwstawia sobie te, można powiedzieć, te dwa dary, prorokowanie i mówienie językami, jest jeszcze krótko e, e, dwa słowa co do tego prorokowania ich, finden, profeten, reden. Później pod koniec to co czytaliśmy niech dwóch albo trzech proroków mówi Zeit, wo das Wort nicht waren, W czasach e, biblijnych gdy Nowy Testament nie był jeszcze wpisany te te słowa były mówione rzeczywiście z, można powiedzieć brane były bezpośrednio od Boga. i znamy to na przykład z historii Agabusa. tej historii. ponieważ słowo Boże było jeszcze niedokończone. i jak? To? Jakkolwiek ta służba wyglądała, to celem tej służby było, ci, by tych ludzi, którzy byli obecni, by ich postawić w świetle Boży. Ale i w, także i w gromadzeniu wierzących zawsze celem było zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Diese Propheten im Neuen Testament, in dem eigentlichen Sinn gibt es nicht mehr. Tych proroków w tym sensie to przed chwilą mówiliśmy, ich nie ma już. Gibt es Czy są apostołowie jeszcze? Wir haben ja auch kein Apostel, aber nie mamy już apostołów. Chyba, że? Ja das große Glück vorhin steht einer. Ich war in einem Matellantenheim. Byłem w takim jednym domu w Berlinie i przybył tam pewien człowiek z Afryki i momentalnie tak człowieka jakby wyżej pozycjonują, ponieważ pochodzę z Niemiec i zapytał mnie, czy pan jest apostołem i można wtedy zauważyć, że ich wiedza o Słowie Bożym bardzo kuleje. Czy są jeszcze apostołowie? Nie. Dlaczego nie? Czy to nie Nie jest napisane nigdzie w Biblii, że to zaprzestanie. Jest grupa chrześcijan, która się nazywa Nowoapostolska. Dlaczego nie ma więcej apostołów? Efezjan 2.20. Ty 2.20. Stało się dla mnie bardzo pomocne. W tym aspekcie. A więc ja mu też się powiedziałem, że ja nie jestem apostołem. Co baut w Haus. dom? Bóg buduje swój dom. dom. I ten dom jest na fundamencie zbudowany. Und das ist der der und ist I tym, tym fundamentem jest ta służba apostołów i proroków nowotestamentowych. I tym kamieniem węgielnym, tym głównym kamieniem narożnym jest, czy ten kamień nazywa się Jezus Chrystus. I to właśnie co mamy w 2.20, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Budowani na fundamencie apostołów i proroków. Na tym fundamencie są teraz układane te żywe kamienie. Ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Gdy ten dom będzie gotowy, to Pan wszystkich swoich weźmie natychmiast do domu. Jeśli są jeszcze apostołowie, to wtedy ja twierdzę bardzo stanowczo, że ten dom nigdy nie będzie skończony. Bo ciągle jeszcze jesteś na etapie budowania fundamentów. Jest to jasne. I wtedy są ludzie, którzy powiedzą, w każdym razie tak mamy w Berlinie, Mamy proroka. On oczywiście pochodzi ze Stanów. Jak wszystko, co złe, pochodzi ze Stanów też z nas? Nie, nie, nie. Ale ci prorocy, którzy niestety stamtąd pochodzą, to są źli ludzie? Ponieważ ci prorocy prowadzą na błędne drogi. Jeden z tych proroków to był Józef Smith z Mormonów. Tym mankasz luduszy, bo wiele nasuwa. I tego człowieka można mu to powiedzieć, że proroków już nie ma. Nochmal wie dwa tysiące pięćset lat wczoraj. Pięć lat temu kam profet z węsy, przybył pewien prorok z pustyni. To jakby zawsze byli profetni wydawani. I on powiedział: „Bóg nie posłał jako proroka”. Gdzie tam anioł? A ten człowiek nazywał się? Znasz? Jak się nazywa prorok w pustyni? I to teraz jest ta fala przetacza się przez Niemcy. Mohammed. Mohammed. Ten człowiek miał pewnego rodzaju napady. On, on miał takie napady i on myślał, że to są, że. Przez to Bóg przez niego przemawia. On na początku myślał, że to są napady diabelstwa, ale jego żona go uspokoiła, że to Bóg przez niego mówi. Nie była to dobra kobieta. To był właśnie, To był właśnie... Diabeł, który przez niego przemawiał. Przez nim przemawiał. On, on sam nie umiał ani pisać, ani czytać. Nawet Bóg szłał na ten Koran. I On kazał, czy by spisano ksiąg, księgę i to jest Koran, I w nim jest napisane... ...dwie rzeczy chcę powiedzieć. Bóg nie ma Syna. A Jezus nie zmarł. A co mówią prorocy Nowego Testamentu? On zmarł za nasze grzechy. to jest, że się Widzicie, jak to jest ważne, byśmy potrafili rozróżniać duchy. I to też mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. A więc kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Wer aber in Sprachen redet, der selbst. Ale kto mówi językami, siebie tylko buduje. To jest jedno z głównych miejsc dla charyzmatyków, by szli do swojego pokoiku, by zamknęli swoje drzwi za sobą, by mogli się modlić językami, jak oni twierdzą. Ponieważ jeśli ja mówię językami, buduję siebie samego. I myślę, że jest to dobitnie jasne z kontekstu. Paulus tak: że Paweł mówi, jeśli ty przemawiasz jakimiś językami, to tylko i wyłącznie ty sam masz coś z tego. Por było hablo języku hiszpańskim: Ninguna persona comprende mi idioma. A ty Nie zrozumieliście tego? Ja Po chińsku niestety nie umiem. Jaki to by miało sens, gdybym mówił po hiszpańsku teraz? niemand Paweł mówi: nikt nie będzie z tego zbudowany. I dokładnie taki jest cel każdego daru, który Bóg dał człowiekowi aby drugi był z tego, dzięki temu darowi albo z tego daru, by był zbudowany. Jak myślisz, jaki to ma sens, gdy ty idziesz do swojej komnaty, zamykasz drzwi i jakieś tam dziwne odgłosy wydajesz? Co to ma za sens w ogóle? To jest egoizm. To jest egoizm? A na pewno nie chrześcijaństwo. Jede każdy dar, który daruje Bóg, jest dla Japania. Jest dla, ku służbie, dla innych. Wenn der Apostel weitergeht, apostoł, y y y und sagt, wenn ich jetzt in Sprache zu euch reden würde, ja mówił o językami do was? 48. Bocóżbym, bym wam jaki, jaki mielibyście pożytek ze mnie? Wenn ich nicht zu euch rede, oder oder in czy in to jest, to jest Jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? I on mówi tymi słowy: Zobaczcie, jeśli ja teraz mówię do Was obcymi językami, to mogę Ci opowiadać najpiękniejsze rzeczy w tym języku. Jeśli by nie było Szymona tutaj, który by tu tłumaczył, albo zwyżek, to ci, którzy nie znają niemieckiego, Oder vielleicht wie bei Paulus, ihr könnt kein Griechisch. Albo jak Paweł nie znaliby greckiego. Und ihr seid irgendwo in den A bylibyśmy gdzieś tam w, w tych greckich rejonach. Oder in Kyncie in dem Fall. Albo w Koryncie tutaj jak w tym przypadku. I ja w Koryncie mówiłbym do, do nich czy do was po hebrajku. Habt ihr gar nichts von euch? Ich kann die schönsten Dinge euch erzählen. Mógłbym wam objawiać najpiękniejsze rzeczy, wie schön das im Himmel ist. Jak pięknie jest zu haben. Jak to jest cudowne mieć przebaczenie grzechów. Ale nikt tego nie rozumie. Ponieważ jest to mówione w obcym języku. Hodikolinders, die haben sich aufgebläht, dass wir auf einmal könnten Sprachen A Korintianie, oni się tak nadymali, że potrafią mówić obcymi językami. Oddam merken wir, gibt überall an dieser Stelle vorkommen, merken wir, dass das Sprachen waren, die Leute verstanden. I widzimy, że to było tak zawsze, że ten język był taki, który był rozumiany. Dlaczego Bóg dał te języki? Jestem dla siebie, jestem, do, jestem tego całkowicie pewny, że dzięki, tym, temu, dar, dzięki temu darowi języków, Ewangelia bardzo się mogła rozprzestrzeniać. I Paweł mówi o sobie, ja mówię językami bardziej niż każdy. A on był przecież tym apostołem narodów. Ale mówi, w tym zgromadzeniu wierzących, to chętniej powiem tylko pięć słów, niż 10 tysięcy słów w języku, któregoż nikt nie będzie rozumiał. I nikt a nie będzie nikogo, kto byłby w stanie te słowa przetłumaczyć, wyłożyć. To jest that's jeden point. z punktów. To jeden z tych punktów to jest właśnie rozprzestrzenianie, rozsiewanie Ewangelii, a drugi punkt... Hauptgedanke für Israel. A to jest główna myśl dla Israela. In Jesaja 28. Jesaja 28. Vers und 12. jest to. Ja meine Izajasza 28, 11 i 12. Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Bóg mówi, nadejdzie taki czas że będę mówił obcymi językami do tego ludu. Kiedy nastał ten czas? W czasie zielonych świątek. Bóg nagle zaczął przemawiać do tego ludu. Nie w języku hebrajskim i aramejskim. Tam w Dziejach Apostolskich jest wymienionych chyba 15 języków. I ciekawe jest, że oni ich nie nauczyli się. To był dar łaski, że oni w tych językach mówili. Darów łaski nie możesz się nauczyć. Je po prostu masz. Ponieważ jest to dar, który otrzymałeś z łaski od Boga. A Żydzi Ukrzyżowali Mesjasza. I teraz Bóg mówi w obcych językach do tego ludu, einfach auch durch die Jesaja i również przez proroctwo Jesajasza, Ale też i po to, by ich, by nimi tak jak gdyby, by ich obudzić, by nimi wstrząsnąć. I to było na sąd że to zbawienie y, rozeszło się do narodów. Bo jakby to, tego nie, jakby to się nie stało, to dzisiaj tutaj w Grabowie nie bylibyśmy razem. I teraz wyobraźcie sobie, że z nas zgromadzenie wchodzą niewierzący ludzie. I ja mówię teraz po hiszpańsku. I can't, I can't y, za dużo też nie potrafię, bo nie za wiele się hiszpańskiego nauczyłem. I czy ci ludzie jakby tak weszli, popatrzyli, po, nie pomyśleliby, czy wy nie jesteście jacyś niespełna rozumu? O co tutaj chodzi? Nikt tego nie rozumie. I to jest ciekawe że my znamy Boga, jest absolutnie logiczny, który jest absolutnie logiczny. Bóg chce, by jego lud był zbudowany. Leute, der Jeszcze jeden punkt, co się tyczy tych ludzi, którzy wchodzą na te zgromadzenia wierzących. Gut, der Welt. Jest to też ważne, byśmy się zastanowili nad tym, co mogą odczuć ludzie świata, gdyby oni przyszli na nasze zgromadzenie opowiem teraz krótką historię ja zawsze się cieszę gdy przychodzą ludzie z zewnątrz do nas którzy ma ich pojęcie o wierze równa się zero i był pewnego dnia młody człowiek który studiował jakiś, jakiś kierunek związany z religią i w zasadzie sam później mi to opowiadał, nie miał pojęcia, co mam z tym począć, czego się nauczyłem. A ponieważ studiował, to uważał, że jeszcze musi jakąś książkę napisać. I napisał książkę o różnych społecznościach religijnych w Berlinie. I w tej książce wymienił wszystkie możliwe grupy, jakie, do jakich dotarł. Gruba książka z tego powstała. Bo można powiedzieć, że nie istnieje nic, co by nie istniało, aż dotarł do jakichś kościołów satanistycznych, uwielbiających satana. To jest straszne. I koniec końców chciał też odwiedzić zgromadzenie na... To, zgroma to, to zgromadzenie, gdzie my zgromadzamy na ulicy Heineckebeck. Wiedziałem, że on przyjdzie. Ale nikomu nic nie powiedziałem na zgromadzeniu. Wir haben das so, dass wir nach der Gebetsstunde kleine Pause und dann kommen welche manchmal noch so später rein. U nas jest to tak zwyczaju, że po godzinie modlitewnej robimy króciutką przerwę i też zdarza się, że w tym czasie też dochodzą ludzie. Vor der Tür ein Bruder, der später Bruder wurde, aber noch in einer Evangelischen Kirche. Damals war er. War er noch kein Bruder, aber er kam schon nach zu der Bibelstunde. I nie było jeszcze żadnego wtedy, hmm. można powiedzieć, przed drzwiami żadnego brata i on przyszedł. I on też czekał na tą czerwę, aż się e, skończą modlitwy. Pan mówi, kamer reingehen? Zapytał, można wejść? Aha i tam e, wtedy jak on był, to wstał też jeszcze jeden brat, który wtedy bratem nie był, dopiero później uwierzył i. Zapytał go, można wejść, ten mu odpowiedział, oczywiście ja też właśnie czekam, żeby wejść na przerwę. Oni tutaj tylko Biblię czytają. I weszli razem. Siedmi z tyłu. I ja można powiedzieć, że zobaczyłem ich i odetchnąłem. I wtedy rozważaliśmy pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział. Ta, to akurat miejsce, ja jestem Apollosowy, jak Pawłowy, ja Piotrowy, a ja Chrystusowy. I bracia się udzielali i wypowiadali myśli na ten temat. te i po godzinie okazało się, że ten, ten człowiek odwiedził nas w domu i powiedział do mnie Drogi Panie Herr Nie uwierzy Pan, jakie co ja odkryłem, co ja znalazłem w tych wszystkich grupach, które odwiedziłem które mienią się chrześcijanami i powiedział naprawdę jest dla mnie lepszym ten e, proch, czy ten pył, który 19-wieczny pył, który wśród Was można powiedzieć e, jest jeszcze. Czyli w tym sensie, że takie stare rzeczy głosicie, jest to dla mnie lep, lepsze, o wiele lepsze niż to, co ja w tych grupach spotkałem i zobaczyłem. Ale mimo wszystko pytanie, które musimy sobie postawić brzmi, I, jeśli do nas przychodzą ludzie, jak my wychodzimy do nich? I, dziewczyny w jakichś obcisłych spódnicach czy w jakichś makijażach? My pozdrawiamy naszych współwierzących w ale tych, którzy są z zewnątrz przechodzimy obok, mimo. I przez takie postępowanie sami od razu na wejściu tworzymy potężną skarpę, która nas oddziela. Jeśli ja używam słów, które będą rozumieli tylko moi współwierzący, to So reden, Bóg chce, abyśmy tak mówili, jak prorocy, dass die aufs angesicht fallen, aby ludzie parli na twarz und erkennen, Gott ist i wyznali to. Bóg jest wśród Was. was. Monaten, I przed paroma miesiącami <coughs> mieliśmy takie spotkanie ewangelizacyjne i zapytałem poszczególnych bieżących, którzy uwierzyli was euch aufgefallen, dass zum ersten Mal, dass Na co zwróciliście jako pierwsze uwagę, gdy by byliście po raz pierwszy wśród nas? Mieliście problemy z tym, że siedzieliście gdzieś tam na końcu i czy mieliście było to dla was jakieś problematyczne, że kobiety mają nakryte głowy? Nie. Powiedzieli nie, nigdy. Wszyscy, jak jeden, powiedzieli zauważyliśmy, że u was, czy wśród was, wam chodzi o Pana Jezusa. Ludzie muszą to zauważyć, że Bóg tutaj jest. muszą to zauważyć, że Bóg tutaj jest. To nie chciejmy tylko tego wypowiadać i mówić, że dziękujemy, że jesteśmy tutaj do imienia Pana. To musi być widoczne. Ja czy, czy, minąłem te wiersze. Paweł mówi też coś na temat modlitwy. Jeszcze jedna tylko myśl o co do modlitwy. Um, to erklären, warum er nicht in einer Sprache on tego używa, by wyjaśnić, dlaczego on nie mówi. Yy, Good, Jeśli ty dziękujesz, jest to dobre, ale inny nie jest inny nie jest przez to zbudowany. Die Gott zur von Nawet i modlitw Bóg używa ku zbudowaniu innych. Dlatego jest się gdy my in o Dlatego jest to też dobre i ważne, jeśli my w naszych modlitwach o tym pamiętamy, by inny mógł powiedzieć Amen. I nawet są tutaj też wymienione, czy chodzi tutaj też o siostry. Nawet jeśli one mają milczeć zgromadzenia, a jeśli przychodzicie, zbieracie się razem, Eigentlich ist die Idee von Paula. To ten pomysł, czy ta myśl nie pochodzi od Pawła, to jest Duch Boży, który to mówi. So hat jeder von euch einen Psalm, Psalm, hat eine Lehre, jakąś naukę, hat eine Offenbarung, jakieś objawienie, hat eine Sprache, czy jakiś język. Und da sagt er, dass alles geschehe zu Adam. Vers 26. Wszystko ma się, e, niech będzie ku zbudowaniu, 26 wiersz pod koniec. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. Jeśli nie byłoby tu Szymona, nie byłoby Zbyszka, to... Zadaniem Haralda jest tutaj milczeć. Jest to bardzo proste i oczywiste. I to, co jest jeszcze ważne w tym urywku, Bóg daje dary różne, różnego rodzaju dary. Czego my się z tego uczymy? Jeden ma naukę, inny objawienie, czy podaje pieść? jest to taki pewnego rodzaju można powiedzieć system i ten specyficzny w tej chrześcijaństwie to pierwsza tak to się w chrześcijaństwie tak naturalnie przyjęło tak nic nie ma korespondencji to ein Mann das System das einer alles macht was ein eins ja okej To, co się w chrześcijaństwie przyjęło czyli taki system że jeden załatwia wszystko nie jest to absolutnie według Słowa Bożego. Czyli jeden, jednoosobowa, jak to mówią u nas, człowiek, orkiestra. Tak, że on robi wszystko, to na pewno nie jest to według Słowa Bożego. Jeśli mówią prorocy, chcę to przenieść teraz na nasz czas. Jeśli bra bracia mają jakieś słowo, które... Buduje zgromadzenie. To Koryntianie mieli bardzo dziwną, rzadką yy, przyzwyczajenie. Jeden jeszcze mówił. To drugi wchodził w słowa i zaczynał. Pan mi to w tym momencie tak jasno objawił, że ja muszę to już powiedzieć. I jeszcze trzeci się połączał i słuchacze nie wiedzieli, kogo w końcu mają słuchać. My się... Mo, dla nas może to być śmieszne w tej chwili, ale tak to było, wygląda z tego, tak to było, działo się w Koryncie. Od mojego miłego przyjaciela, który przeszedł przez wszystkie możliwe charyzmatyczne kierunki, otrzymałem książkę. I, i, I czytam tą książkę, czy czytam je, że jeden pewien pastor, który wyjaśnia, że jeśli jesteś w czasie godziny modlitewnej i mówisz swoje modlitwy językami, że każdy może się modlić jak ktoś. wszystko może być dziać się jednocześnie, jest bo to wszystko, ta, te, z tych ust wszystkich brzmi jak chór. Im więcej jeden przez drugiego, tym piękniejszy ten chór. Umiłowani, to nienormalne chrześcijaństwo stało się normalne dla nas w dzisiejszych czasach. Bóg przecież mówi, tak to nie może wyglądać by ludzie jeden drugiego przekrzykiwał. Jeden po drugim. Jeśli masz takie myśli, o Pan mi to dał, tak bardzo mocno na serce mi to położył. To jeśli jeden mówi, nie możesz wtrącić mu się i przerwać. Bo to jest nieporządek. A nieporządek prowadzi do niepokoju. Duchy proroków są poddane prorokom. Jest to bardzo ważna zasada. Nigdy nie mogę tak powiedzieć. O ja w tej chwili muszę to powiedzieć. Natychmiast. To nie jest tak, że Duch będzie czynił rzeczy bez mojego pozwolenia. A na tym właśnie terenie, na tym polu jest dzisiaj bardzo wiele nieporządków. Mamy, mamy Boga pokoju, tak jak we wszystkich zborach świętych, 33 wiersz. Na początku powiedziałem, że jest to urywek, Ganz, ganz viele Christen heute <try> Na w związku z tym urywkiem mnóstwo chrześcijan potyka się albo narzekają albo mają problemy z tym. auch heute alle Gläubigen a również i dzisiaj to słowo ma to samo znaczenie i to samo poselstwo jak wtedy. I ono kieruje się do tych, którzy powinni być duchowi. Jeśli ty uważasz... No. Ob jeśli ty uważasz, czy to jest e, zalecenie Pana, that, man that erkennen can, ob really bo to jest właśnie to, że możemy to rozpoznać, czy to jest prawdziwie od Boga. Days, saying, about, yes? Być może już Wam to opowiadałem. How people, how ja bardzo chętnie pytam ludzi, w jaki sposób oni e, e, tra, trafili do, e, na Pana, czy do Uwierzyli. Ja wiem, że dla dzieci może to dzisiejsze słowa były trudne. I chciałbym tą historię dla młodszych jeszcze opowiedzieć. W jaki sposób znalazłeś Pana Jezusa, czy znalazłaś Pana Jezusa? I był pewien człowiek, który, który, który nie miał kompletnie pojęcia o Bogu. Geht ja na I on e, szedł pewnie... Für, für, ferde, für ferde Aha. E, On e, udał się na taki tor, gdzie, mh, gdzie są wyścigi konne. On hat a Freund dabei. Był tam ze swoim przyjacielem. I der Freund, gibt i ten jego przyjaciel dał mu czarną książkę. Co to jest? Biblia. Biblia? Nie znam. Co mam, co mam czytać? No, ten przyjaciel otworzył mu, pal palcem trafił na Ezekiela. Możesz tutaj sobie zacząć czytać, ja tej książki już więcej nie potrzebuję, powiedział kolega. Tak, potem i on spojrzał na mnie wtedy z takim radosnym wzrokiem. W Ewangeliach nawróciłem się. Gdy, byłem, gdy czytałem Ewangelię, to się nawróciłem. A teraz on uważa, że jest, jest, jest to... On jest jedynym człowiekiem w Berlinie, który to zna. On idzie do e, kościoła, być może są tam ludzie, mm, kto... on opowiada tę historię, być może są ludzie, którzy wierzą w to, co tutaj pisze. W Berlinie mamy około tysiąca kościołów różnych i do tych tysiąca kościołów może chodzi pięciu, siedmiu ludzi. I tam w kościołach opowiada się na temat polityki, na temat ucisku kobiet, ale nie mówi się, jak można żyć z Panem Jezusem. I on, chodząc po tych kościołach, stwierdzał, nie, tu jest niewłaściwe miejsce. Poszedł do następnej grupy. Action Action. W tym kościele jest dzieje się coś, jest akcja. Oh, unders was los? Oh. Hallelujah! Tu jest ta alleluja się oh, to Tu jest super. Komisch. Ale dziwne. Die haben alle die einfach, quatschen die alle durcheinander so unverständliche Sachen? Ale zauważył, że tam wszyscy jeden przez drugiego coś gada, papla. Und dann macht da vorne einer so ein Sachen so, äh, so, mm. so ein bisschen i tam z przodu na, za pulpitem stoi jeden taki e, no, prowodowy nie tylko dirigent czy ten, który prowadzi. Dann auf den Rücken, I ludzie nagle padają, liegen am boden und lachen rum. leżą na plecach, śmieją się. I zapytał się, co to ma być w ogóle. Ja On w prorokach przeczytał, że przed Bogiem zawsze pada się na twarz a na plecy to zawsze na front. I stwierdził, że tutaj coś się nie zgadza. Zapytał z tym, który stał tam za tym pulpitem, porozmawiał z tym, który stał za tym pulpitem i on jego mina się skwasiła. Nie, nie, nie, nie, nie, nie niepokój moich ludzi, powiedział mu ten, ten który głosił albo się do nas przyłączysz albo odejdź w pewnym sensie on pozostał, ale jego niepokój był coraz większy i nie czytał żadnych z książek tylko czytał Biblię i do tego to doprowadziło, że ten właśnie ten, można powiedzieć, biskup, który tam był w tej grupie, powiedział jak ci się nie podoba, to odejść. Ponieważ ten duch, który przyszedł, duch w tym człowieku, on pozostałym sprawiał problem. I on opuścił ich i poszedł do następnej grupy. I niestety, jak w większości tych grup dzisiaj, przeżywał tą samą wiedzę. Ja nie powiedziałem do Niego, przyjdź tutaj do nas, na, do naszego. Ja Mu powiedziałem, miły bracie, idź dalej konsekwentnie z Panem. A Pan Ci pobłogosławi. On jest Bogiem pokoju. A jeśli my będziemy pełnili Jego wolę, to możemy z pokojem w sercu iść dalej na przód.